To są informacje polskiego Radia 24. Krzyż zniszczony przez ogień zostanie odnowiony. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą. Dron odnaleziony w lesie na Opolszczyźnie. Policjanci szukają jego właściciela. W Rzymie ostatnie przygotowania do drogi krzyżowej z udziałem papieża. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszamy. Krzyż papieski zostanie odnowiony, zapewnia proboszcz parafii ksiądz Andrzej Krzesiński. Monument ustawiony przy kościele św. Maksymiliana Kolbego na warszawskim słu służewcu został ustrawiony przez ogień. Historyczna konstrukcja ucierpiała tylko częściowo, ponieważ drewniany krzyż był zabezpieczony metalową osłoną. Pożar nie wpłynie na porządek nabożeństw tridum Paschalnego w parafii św. Maksymiliana Kolbego, zapewnia archidiecezja warszawska w komunikacie. O pożarze papieskiego krzyża polskiemu radiu opowiadali świadkowie zdarzenia. To było podczas mszy, podczas drogi krzyżowej, byliśmy ustawieni w kolejce, żeby oddać hołd Panu Jezusowi i zaczęli wykrzy wykrzykiwać ludzie, że pali się krzyż. Coś potwornego, to jest pamiątkowy krzyż. Pierwszą pielgrzymkę przyjechał do Polski ojciec święty Jan Paweł II w 1979 roku. Ten krzyż stał na placu Piłsudskiego. Ja byłam tam z moim malutkim synem, po prostu w się w to Straszny znak. Wielki Piątek, spalony krzyż. Tragedia. Pożar krzyża ugaszono, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Służby ustalają przyczynę pożaru. Nie był wojskową maszyną, tylko cywilnym gadżetem. Na polszczyźnie w lesie, w okolicach Kadłuba spadł dron. Na miejsce zostały wezwane służby urządzenie. Zauważył jeden ze spacerowiczów i zawiadomił służby. Okazało się, że dron jest cywilny i prawdopodobnie ktoś stracił nad nim panowanie. Powiedziała komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Odnaleziony dron nie posiada cech bojowych. Na miejscu pracują funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, a także SPKP z Katowic i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich i Kędzierzy na Koźle. Wszystkie czynności prowadzone są zgodnie z obowiązującymi procedurami. Mundurowi ustalają właściciela drona. Włodymyr Załański zaprosił zespół amerykańskich negocjatorów do Kijowa. Wcześniej prezydent Ukrainy poinformował w lokalnych agencjach prasowych o tym, że sytuacja na froncie jest obecnie najkorzystniejsza dla Ukrainy od ostatnich 10 miesięcy. Na te słowa zareagował rzecznik Kremla Dmitry Pieskow.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 Dmitrij Pieskow dodał, że działania wojenne będą kontynuowane, dopóki wszystkie cele nie zostaną osiągnięte. Przez kilkanaście godzin trwał zmasowany ostrzał Moskwy na kilka ukraińskich regionów. Pociski spadły też na stolice Ukrainy Kijów. Z rosyjskich baz wystartowały m.in. samolot typu MiG-31K, który jest zdolny przenosić pociski hipersoniczne Kindżał, bombowce strategiczne Tu-95 i Tu-160 oraz około 500 dronów. Agata Król, Polskie Radio. W odpowiedzi na zagrożenie związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę dowództwo polskiej armii zdecydowało m.in. o poderwaniu myśliwców dyżurnych i uruchomieniu systemów obrony powietrznej. Trwają ostatnie przygotowania do Drogi Krzyżowej z udziałem papieża Leona XIV w rzymskim Koloseum. Tysiące wiernych przejdą śladami męki Jezusa, aby w cieniu antycznych ruin rozważać tajemnice Wielkiego Postu. Leon XIV jako pierwszy papież w historii będzie niósł krzyż przy wszystkich czternastu stacjach Drogi Krzyżowej, mówi watykanista Michał Kłosowski. On, biorąc ten krzyż na własne barki, daje świadectwo niemalże ewangeliczne, pomagając Chrystusowi, tak jak pomagali Chrystusowi nieść krzyż, tak Leon XIV ten krzyż nieść będzie i zobaczy też, jak to jest ciężki kawałek drewna. I myślę, że było to też dla niego takie naturalne, że no, jest droga krzyżowa, on jest jeszcze młodym papieżem, więc kiedy, jeśli nie teraz, może bezpośrednio uczestniczyć w tym misterium. Watykan opublikował już treść rozważań, za których przygotowanie odpowiadał Francesco Patton, były kustosz Ziemi Świętej. Nie brakuje modlitwy za ofiary wojen, więźniów, uchodźców czy osoby chorujące na depresję. To były informacje Polskiego Radia 24. Tej nocy przymrozki będą odczuwalne na północy i wschodzie Polski. Termometry będą tam wskazywać od minus dwóch do około zera. Na pozostałym obszarze odrobinę cieplej, od jednego do 3 stopni. Wielka sobota będzie za to pochmurna i deszczowa. Temperatura maksymalna od 10 do 14 stopni. Klimat. Popołudnie i wieczór z dobrą jakością powietrza w całym kraju. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie prawie połowa energii w sieci. Między 19 a 20 zalecane jest oszczędzanie prądu. W lasach na wschodzie Polski duże zagrożenie pożarowe. Klimat. 5 minut po godzinie 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Co naprawdę dzieje się za kulisami polskiej polityki i kto i jak podejmuje decyzje, które wpływają na życie milionów? Strefa wpływów to szybka, konkretna analiza najważniejszych wydarzeń tygodnia. Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Roch Kowalski odsłaniają mechanizmy władzy i tłumaczą, co kryje się za politycznymi ruchami. Nowy odcinek i polityczne podsumowanie tego tygodnia już teraz w Polskim Radiu 24. Podcast Polskiego Radia Strefa wpływów. Dzień dobry. Dziś piątek i to nie byle jaki piątek, bo wielki piątek, trzeci dzień kwietnia 2026 roku. W strefie wpływów witają się z państwem. Renata Grochal, program trzeci Polskiego Radia. Dzień, dzień dobry. dobry. Jacek Czarnecki, program pierwszy Polskiego Radia. Dzień dobry. Ja się nazywam Roch i także mówię państwu dzień dobry w imieniu Polskiego Radia 24. Za nami tydzień pełen zwrotów akcji w Trybunale Konstytucyjnym. Wybór, rzucanie kostką, jak twierdzi minister Waldemar Żurek. Tylko dwojga spośród sześciorga sędziów Trybunału. Czy to ważne, czy nieważne i jakie będzie miało konsekwencje? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Będzie także o Mateuszu Morawieckim, czy jest już secesjonistą? Sprawa i Sprawiedliwości, czy na razie tylko bada grunt. Zapraszamy na nasz wyjątkowy, specjalny, świąteczny odcinek. Takiej jedności między nami to dawno nie było, jeśli chodzi o kategorie ważne. Wszyscy uznaliśmy, że to, co zrobił prezydent w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego było ważne. Renato, zaczniesz? Ale może z różnych powodów właśnie. No właśnie, no właśnie, właśnie. Ja dostrzegam w tym kolejne pole takiego wchodzenia prezydenta w kompetencje nieprezydenckie. To znaczy prezydent chce rządzić już nie tylko u siebie w kancelarii, nie tylko decydować, które ustawy rządowe zawetuje, bo jak wiadomo jego strategicznym celem jest wywrócenie rządu Tuska, o czym mówił w kampanii. Później szef BBN Sławemir Cenckiewicz mówił, że będzie sypał piach w tryby rządowi. I rzeczywiście sypią dosyć mocno. Sypali do tej pory w wetowaniu ustaw takich kluczowych dla rządu. Później było niepodpisywanie nominacji na pierwszy stopień oficerski w SKW i ABW. W SKW już trochę jest odwilż, no to teraz została ABW, do, te wnioski dotyczące ABW, które nie wiadomo, kiedy prezydent podpisze i czy w ogóle. Później było spotkanie z generałami na które nie został zaproszony Władysław Kośniak-Kamysz, czyli już prezydent ma coraz większe ambicje rozdawania kart w wojsku. Co przypomnę przewidywał profesor Antoni Dudek, który bardzo dobrze zna Karola Nawrockiego, że on będzie pierwszym od lat prezydentem po Lechu Wałęsie, który organizował słynny obiad drawski, żeby namówić generałów do zmiany ministra obrony. Właściwie nie było prezydenta, który by dzielił wojsko, próbował rozgrywać, kwestiami bezpieczeństwa Karol Nawrocki rozgrywa. I teraz Karol Nawrocki chce też rozdawać karty w Trybunale Konstytucyjnym. Przyznam, że trochę jestem tym zdziwiona, bo gdzieś tam miałam naiwną nadzieję, że jest szansa na jakieś otwarcie wraz z nowym prezydentem, na jakieś ucywilizowanie tych relacji, tej kohabitacji, tak? czyli rząd i prezydent z innych ugrupowań, że jednak jako, że mamy wojnę za wschodnią granicą, coraz bardziej niepewną sytuację na świecie, wszyscy właściwie zaczynają dzień od tego, co powiedział Donald Trump, łącznie z rynkami i z cen ropy, co się przekłada też na ceny polskiego paliwa. Ale jak widać dla prezydenta, to nie są wystarczające powody, żeby iść trochę na, na zgodę, żeby próbować uporządkować ten chaos w wymiarze sprawiedliwości. Prezydent postanowił go jeszcze pogłębiać. Zamiast otwarcia jest zamknięcie? Dla mnie nie. Znaczy, ja, ja uważam, że ten ruch prezydenta jest ważny dlatego, że z jednej strony jego szef kancelarii, minister Bogucki Kwestionuje ten wybór sędziów. Mówi, że był dokonany niezgodnie z procedurami, za późno i tak dalej. Nie, no, bo już nie kwestionuje. Kwestionuje. No. Konferencja po mianowaniu, po zaprzysiężeniu dwóch sędziów cały czas była o tym, że sędziowie byli źle wybrani, bo wybrano czterech za późno i dlatego tylko dwóch zaprzysiągł, Ale dlatego jest to ważne, to zaprzysiężenie, czy odebranie ślubowania, że... Jednak prezydent uznał decyzję Sejmu. Czyli nie, nie może powiedzieć, że wszystko było źle, skoro dwóch jednak uznał. Na jakiej podstawie tych dwóch uznał? Myślę, że nie miał do tego podstaw, żeby akurat dwoje wybierać, a, a resztę a reszty nie wybierać. Tam było coś, była mowa o badaniu życiorysów i tak dalej. Poszczególnych... O nieangażowaniu się w I angażowaniu się w sprawy rzekomo. polityczne. Prezydent nie ma do tego żadnych uprawnień, a minister Bogucki szeroko bardzo w czasie konferencji prasowej po zaprzysiężeniu sędziów powoływał się na ustawę z trzeciego, na wyrok sądu Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku, gdzie który to wyrok. Bardzo dużo mówił o tym, jakie są uprawnienia prezydenta do yy, yy, ingerowania czy nie ingerowania w wybór yy, sędziów Trybunału. I, i On się powoływał na jeden zapis, yy, ja tutaj go mam... Yy że z Bogu, Zbigniew Bogucki. Zbigniew Bogucki powoływał Chodzicie się na napis, że Trybunał Konstytucyjny, napierają. tam y, wtedy w 2015 roku napisano, że y, Trybunał Konstytucyjny dostrzega, że w pewnych wyjątkowych okolicznościach mogą zaistnieć takie sytuacje, które w sposób obiektywny będą nakazywały prezydentowi chronić wyższą wartość niż niezwłoczne wypełnienie obowiązku y, przyjęcia ślubowania, jaką stanowi nadrzędność Konstytucji. Tylko, że y, pan Bogucki manipuluje, jak zwykle zresztą, manipuluje, bo wycina jedno z zdanie z bardzo szerokiego uzasadnienia, bo Trybunał Konstytucyjny pisze dokładnie, jakie to mogą być przypadki, w których prezydent może się zawahać, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to nieprzyjęcie ślubowania. To mogą, to mogą być nadzwyczajne, obiektywne i niebudzące wątpliwości sytuacje, w których racjonalnie nie można było przewidzieć i zapobiec przed tym wyborem, więc więc na przykład to, że sędzia jeszcze nie Trybunału Konstytucyjnego popełnił przestępstwo i to przestępstwo wychodzi na jaw. Zresztą mieliśmy taką sytuację Dokładnie. już. Mieliśmy już taką sytuację, że jeden z sędziów sam zresztą złożył rezygnację po wyborze, bo ujawniono, że jest zamieszany w jakąś tam działalność niezgodną z prawem. To było chyba w czasach pierwszego pisu, jeśli się nie mylę, albo tuż po pierwszym pisie. Więc. Do, tutaj... Y z jednej strony minister Bogucki pokazuje palcem, dlaczego prezydent nie chce zaprzysiąc tych czterech sędziów, ale z drugiej strony mówi, ale dwóch zaprzysiągłem. Na jakiej podstawie to został dokonany wybór? No tutaj nie podał jakichś takich racjonalnych powodów. Więc jest to ważne, dlatego że tym zaprzysiężeniem dwóch sędziów został uznany cały wybór Sejmu. Patrzysz na szklankę do połowy pełną. E, tak. E, ja na to postrzegam to w zupełnie inny sposób i niestety z całym szacunkiem, bo to było ważne, Jasku, co powiedziałeś, ale ten wywód prawny nie ma najmniejszego znaczenia, bo nie o prawo w tym wszystkim chodziło, tylko o politykę. Jak już tak sobie to analizuję kilka dni później, to to były jakieś takie niepoprawne szachy, to znaczy spójrzmy na e, koincydencję, znaczy na, na, na kolejność wydarzeń. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych otoczenie prezydenta mówi, żeby, że prezydent po powrocie zajmie stanowisko w sprawie sędziów Trybunału. Nieoficjalnie mówiło się, że to zaprzysiężenie zastępcze przed marszałkiem Sejmu planowane było na poniedziałek, czyli już de facto po powrocie prezydenta. Więc żeby wstrzymać koalicję rządzącą z działaniami to otoczenie prezydenta zapowiedziało działania na kolejny tydzień i ubiegło w ten sposób koalicję rządzącą. Cały ten, całe to zaprzysiężenie dwojga sędziów odbyło się tylko i wyłącznie po to, o czym zresztą Zbigniew Bogucki mówił na tej konferencji z pięć razy, powtarzając jak mantrę, że prezydent udowodnił, że jedyną akceptowalną formą złożenia ślubowania jest ślubowanie w obecności prezydenta. To znaczy moim zdaniem w całej tej operacji nie chodziło, no na pewno nie chodziło o Trybunał Konstytucyjny nie chodziło o Polskę. Chodziło o utrzymanie władzy w Trybunale i związanie koalicji tak. rządzącej rąk w sprawie zastępczego ślubowania, bo nikt nawet nie próbował wytłumaczyć. Na, naprawdę, nawet. A nie... Dlaczego to uważasz, że koalicja ma związane ręce? Nie, nie, uważam, że według kancelarii prezydenta. Tak, bo jeszcze oczywiście Bogucki straszył, że jeśli będzie to zastępcze ślubowanie, to znaczy znaczy to takie fakultatywne, tak? mhm. to, to wtedy okaże się, że ci sędziowie zrzekają się swoich Więc mandatów. Więc o to bo... chodziło. Jeśli będzie i zastępcze przed innym organem tak, niż, prezydent. niż prezydent. Dziel i rządź. O to chodziło, żeby pokazać, że prezydent, żeby zrobić wyłom po prostu i spróbować zrobić wyłom wśród sędziów i spróbować zrobić wyłom w koalicji rządzącej. I też takie poczucie, że nikt nawet Bogucki też nie starał się wytłumaczyć racjonalnie dlaczego tych dwoje, a nie tamtych czworo. To znaczy, no, nie starał się, bo, bo nie miał jak, no bo jak. Nie miał jak, bo, bo, bo prezydent nie ma takiej kompetencji, żeby decydować, Dokładnie. że dwoje tak, a czworo nie. No więc y, niestety mam wrażenie, że to był wybieg czysto polityczny i że kancelaria prezydenta, co pokazują już naprawdę wydarzenia z ostatnich tygodni, zajmuje się jakimiś gierkami, a nie polityką realną. To znaczy... Słuchajcie, ja uważam, przepraszam, że wejdę no. ci w słowo. Ogon rządzi psem. Jarosław Kaczyński kiedyś mówił, że nie może ogon rządzić psem wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro narzucał tą całej e, koalicji Zjednoczonej Prawicy, co nie było dla nich korzystne. A tutaj nagle się okazuje, że otoczenie prezydenta, które jest po prostu pisowskie, tak. e, narzuca e, całą politykę e, Nawrockiemu. Bo to, co oni robią, e, to ich celem jest po prostu zabetonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Ochrona Święczkowskiego. Tak, obrona Święczkowskiego i ochrona go przed zarzutami prokuratorskimi. dopuszczenie do tego, żeby z początkiem roku koalicja rządząca dzisiaj miała większość w Trybunale, czyli mogła uchylić immunitet. Sędziowie mogli uchylić immunitet Święczkowskiemu i żeby on przestał być prezesem, bo jak dostanie zarzuty, to nie będzie już prezesem Trybunału. I po prostu chodzi o to, żeby PiS mogło się tam okopać Oczywiście, w Trybunale. Ale Więc, też... Tylko, że nie mają do tego żadnego prawa i już w ogóle mówienie, że to tłumaczenie Boguckiego, że Nawrocki powołuje dwóch, dlatego że za jego prezydentury zwolniły się dwa wakaty, w związku z tym bez, on powołuje tylko dwóch sędziów, a, a drugi argument, że do pełnego składu potrzeba jedenastu sędziów. Dzisiaj jest dziewięciu, więc powołuje dwóch, żeby był pełny skład. No bo jemu na tym akurat zależy. Ale konstytucyjny skład to jest 15 sędziów. To jest w ogóle no, ale jakieś... ustawa mówi o jedenastu, bo PiS zmienił tą... Nie, nie ale, ale ta ustawa mówi o pełnym składzie, ale... że jest minimum 11 Nie, ale pełny skład według ustawy to jest jedenastu tak, sędziów tak. i to się stało w momencie, kiedy... Była awantura między pisowskimi nominatami no tak, tak, Trybunału tak, Konstytucyjnego. Oni manipulowali przez lata tą liczbą pełnego składu. Obecnie jest 11, ale pełen skład rozumiany znaczy jako To konstytucyjny pełen... skład, to jest 15, 15 sędziów. 15 sędziów w pełnym jeszcze... do rozpatrywania określonego typu spraw. Pomocne. Chodzi o, o, o to, że y, sprawy, które y, wrzuca prezydent do Trybunału Konstytucyjnego, muszą być rozpatrywane w pełnym składzie. I w tym pełnym składzie, czyli teraz 11 sędziów. Więc dlatego... I chodzi o to, żeby prezydent wreszcie mógł wrzucać do Trybunału Ustawy, znaczy ustawy, żeby mógł zaskarżać na przykład ustawy, żeby mógł składać wnioski do trybunału i żeby one wreszcie były rozpatrywane. Więc przy, to, tu, przy, tłumacząc to, jednym zdaniem, tłumacząc to na, na, na język prosty, uzupełnił skład Trybunału Prezydent Nawrocki na tyle, na ile było mu to potrzebne. Do pełnego składu, żeby rozpatrywało jego wnioski do trybunału, ale nie uzupełnił pozostałym czworgiem, żeby prawo i sprawiedliwość nie straciło w trybunale większości. To Trybunałem, ale słuchajcie, jeszcze argument jest taki, że y, mówi przez cały czas y, y, pan Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, o tym, że tutaj y, y, koalicja nie uzupełniała wakatów, że powinna uzupełniać tuż po zwolnieniu się wakatów. No to okej. Okay. Pierwsze wakaty się zwa zaczęły zwalniać w grudniu 2024. Minęło y, kilkanaście miesięcy i rzeczywiście koalicja organizowała, ogłaszała te nabory, ale y, zgłaszali się kandydatów. PiSu, którzy nie uzyskiwali większości. Natomiast przypomnę, że kiedy zwolnił się wakat po Leonie Kieresie, to Prawo i Sprawiedliwość przez ponad 200 dni nie powoływało nowego sędziego Trybunału i wtedy jakoś pan Bogucki, który był posłem nie rozdzierał szat. Tak. Prawo i Sprawiedliwość nie powoływało tego sędziego, ponieważ trwały targi między Zbigniewem Ziobrą a Jarosławem Kaczyńskim, bo Ziobro miał obiecane, że weźmie to miejsce w Trybunale. I Ziobro ostatecznie umieścił tam Święczkowskiego, który zadeklarował, że będzie lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. od lipca do lutego. Dokładnie. To trochę trwało. Ponad 200 dni nie był uzupełniany ta, ten wakat. Ta, ta, Więc dzisiaj mówienie, że ci czekali, że nie powinni czekać, że czekali z powodów politycznych. I mówi to Prawo i Sprawiedliwość, które po prostu wzięło totalnie pod but Trybunał. Tylko ta, to myślenie ma jedną pułapkę. To znaczy, skoro prezydent uzupełnił tylko wakaty, które pojawiły się, wchodząc w tę logikę, które pojawiły się za jego, to w jaki sposób uzupełnić te cztery wcześniej no bo to już czasu się nie cofnie, tak? To A, znaczy on powie... prezydent Andrzej Duda nie wróci na stanowisko, A, bo powiedział, żeby powiedział, że Sejm musi tutaj tyczyku. dokonać jakiejś autopoprawki w tym wyborze. Ale to co, czyli, czyli prezydent ma teraz, prezydentowi kandydaci się nie podobają, czy termin powołania, bo już termin nie Termin powołania, tu chodzi o termin powołania. A, jeszcze nie, chodzi, chodzi o, to, o to, że oni że nie... zostali, że te uchwały że oni... nie są, że na konkretne miejsca. Tak, że... Że nie pierwszy raz nie są na konkretne miejsca, jak... bo ktoś już udowadniał, że poprzedni sędziowie także wybierani przez Prawo i Sprawiedliwość w uchwałach sejmowych ich powołujących nie było na to było miejsce, w grudniu 15 kiedy... roku, kiedy było to nocne zaprzysiężenie sędziów, czterech sędziów, a później Wtedy... piąta przyłębska była. Też byli wybrani on blok. Ja tylko chciałem przypomnieć panu Boguckiemu, który manipuluje non stop, że te dwie osoby, które zostały przez prezydenta zaprzysiężone, też zostały wybrane bez konkretnego przydziału, czyli nie wiadomo kogo one zastępują. I też nie wiadomo, od kiedy ta kadencja powinna biec. Więc to jest takie no, manipulowanie po prostu Ale rzeczywistością. Ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, jeśli chodzi o prezydenta i o pana Boguckiego. Dlaczego oni tak robią? Bo wiedzą, że mogą. Bo wiedzą, że prezydent Andrzej Duda... Nie za przysiąg trzech sędziów, których uznano za wybranych zbyt pośpiesznie przez platformę obywatelską. I nic się prezydentowi nie stało. Prezydent Andrzej Duda kilkakrotnie łamał konstytucję, podpisując różne nie, ustawy. Nie, nie, bo tam ci nadmiarowi się wycofali. Prezydent nie, nie, nie za przysiąg legalnie pięt, wybranych sędziów. 15 grudnia jeszcze się nie wycofali, czy nam jak byli mianowani. Ci. Ale prezydent odmówił y, za przysiężenia legalnie wybranych sędziów, nie tak, tych nadmiarowych. Prezydent, no tak, ale legalnie wybranych, tylko że oni byli wybrani a Avansem, czyli byli nie, nie, wybrani. Nie, trzech było nie wybr... Nie no, czyli trzech... trzech... awansem wybrani się wycofali. Nie. Dobrze. W każdym razie prezydentowi Dudzie nic się nie stało za to, co robił z konstytucją i prezydent Nawrocki oraz pan Bogucki myślą dokładnie to samo. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Oni mogą sobie tak robić? Ja myślę, że to może trwać od kalendarza no z dobra, Greta, bo, ale to... Bo Bogucki powiedział, że teraz będziemy rozpatrywać, co zrobić z tymi czterema kandydaturami. Prezes, prezydent się będzie zastanawiał. Tylko to nie są kandydatury. To jest prawidłowy wybór czterech w sześciu sędziów. Tylko wiecie, na czym polega problem. Problem polega na tym, że już raz ten delikt konstytucyjny popełniono, zrobił to Andrzej Duda eee, i no, no, no, no co z tego, że teraz wszyscy krzyczą, że prezydent Karol Nawrocki złamał prawo. Czy Andrzejowi Dudzie spadł chociaż no, głos z głowy chodzi. za to, co zrobił? Nie, więc dlaczego Karol Nawrocki w sumie, ja mówię o tym z wielkim żalem, ale dlaczego w sumie miałby się przejmować tym, że on łamie prawo? No jego poprzednik też złamał mał prawo i 10 lat minęło. Słuchajcie, też miałem takie poczucie w tym tygodniu, to już się oburzę dalej. Przecież tyle, było tyle zarzutów do Julii Przyłębskiej jako do prezeski Trybunału Konstytucyjnego, że została wadliwie powołana, że ręcznie manipulowała składami sędziowskimi. Ale to że... też do Święczkowskiego są zarzuty, przecież w jego wyborze brali udział dublerzy. Ale czy tym ktokolwiek tym w ogóle ogólnym. postawił jakiekolwiek zarzuty, czy prokuratura prowadziła jakiekolwiek postępowanie w sprawie na przykład pani prezeski Przyłębskiej? Tak. Czy po prostu skończyła swoją kadencję Zabrała kupę pieniędzy z Trybunału i świat o niej zapomniał No bo jeśli państwo działa w ten sposób, że jest wina, a nie ma kary To winy się będą powtarzać Jeśli coś nie jest zabronione, jeśli za coś nie ma kary To oznacza, że państwo przyznaje, daje na to przyzwolenie Kadencja Julii Przyłębskiej dobiegła końca Można byłoby, chyba, chyba że ją, nie chroni ją immunitet jako sędzie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku być może tak, tak akurat tak głęboko nie sięgała Ale nie do widziałem dokumentów, nawet wniosku ale... prokuratury o uchylenie jej immunitetu. No więc właśnie, prokuratura mogłaby wszcząć jakieś postępowanie i chociażby spróbować uchylić jej immunitet, co będzie w tej chwili e, średnio możliwe moim zdaniem. Nie no, teraz to już musztarda za już trzy lata minęły. No. No, ale Słuchajcie, ale może warto powiedzieć też o kulisach trochę tych działań rządowych, bo e, prezydent rzeczywiście zaskoczył rząd tym, e, że dwóch zaprzysiągł, a czwórki nie. I z moich informacji wynika, że toczyły się e, tego dnia tuż po zaprzysiężeniu rozmowy na szczeblu rządowym i koalicyjnym, co zrobić z tym fantem. I była grupa prawników namawiająca do reakcji takiej, żeby natychmiast zaprzysiąć tę czwórkę w tym scenariuszu B, czyli że albo składają przed notariuszem ślubowanie pisemnie i wysyłają do prezydenta, albo przed marszałkiem i żeby to zrobić. I niestety nie było zgody w koalicji co do tego, ponieważ Polska 2050, która swojego nominacji ta już yy, przepchnęła, przepchnęła do Trybunału i które też przepchnęło, bo to są właśnie ci, których prezydent od nich przyjął ślubowanie. No, oni nie chcieli się zgodzić no na to. dlatego ja mówiłem o tym, że prezydent wbija też kliny w koalicję rządzącą. Tak, zgadza się, Ale zgadza ja się. myślę, że, że jest możliwość, którą wskazał pan Bogucki, że to ślubowanie musi być złożone w obecności prezydenta. Ale ja, co no, prezydenta do tej... mówią, że nie w obecności, znaczy prawo mówi, że wobec prezydenta. To Ale, dlaczego... A Bogucki powiedział wobec Wystarczy jedna duża impreza. Jacku, no, ale przecież 3 maja, nie, kiedy no no prezydent mi... siedzi gdzieś na trybunie. No i, co? I ktoś z partyzanta ma dać mikrofon, wyskoczy czterech no no czterech. No, no, no, no, no. no nie, no nie, nie. trochę nie powagi. Hello. To są poważni Jest ludzie. Instrukcja. To są poważni ludzie z naukowymi tytułami. Miesz, co, I oni będą życia, gdzieś nie. z partyzanta nie... wygłaszać ślubowanie. Wystarczy, że to ślubowanie podpiszą, wyślą do prezydenta i stawiają się w no pracy. Wystarczy, bo no, wystarczy właśnie, bo to pan, pan Bogucki nie stanowi prawa w Polsce. No, różnimy się tutaj, ale jeśli chodzi o prawo, to ilu w Polsce ludzi, tylu, tyle. No nie, ale jednak autorytety prawnicze: profesor Włodzimierz Wrubel, profesorowie, profesor Andrzej Sol, Ewa Łętowska, No. To są ludzie, którzy po prostu... Których prezydent naprawdę nie poważa. Ale słuchaj, I, to nie jest kwestia i, tego, kogo prezydent... Święczkowski też ich nie poważa. No ale to nie jest kwestia będziemy, tego, będziemy kogo prezydent teraz... poważa. Tylko to są autorytety prawne i oni mają wiedzę prawniczą. Proszę, ja myślę, że złożenie w obecności prezydenta to jest bardzo dobry sposób na to, żeby to ślubowanie złożyć i żeby powiedzieć halo. Ja myślę, że oboje macie Złożyłem, rację. złożyłem. Koniec, myślę, że kropka. Myślę, że oboje Moje macie rację, tylko Renata patrzy na to z perspektywy takiej bardzo ideowej, idealistycznej, jak powinno być, a Jacek patrzy na to nieco twardogłowo, to znaczy, znaczy ja patrzę, co z no tego, że tak powinno być. Jak No pytanie teraz, złożą, wyślą w jakikolwiek sposób tych czworo sędziów, złoży ślubowanie i prześle to, rotę ślubowania prezydentowi podpisaną. No i co dalej? Będą chcieli wejść do Trybunału. Ja widziałem wczoraj e, obrazek, jak w Faktach TVN rzeczniczka nawet nie wyszła do reportera faktów, tylko rozmawiała z nim przez domofon, przez furtkę w Trybunale. Co też pokazuje, że wejście, samo wejście fizyczne do Trybunału może nie być takie proste. No ale pamiętajmy, że y, od czasów, kiedy tam rządzi Przyłębska, dziennikarze nie mają wejścia do Tam nikt do trybunału. nie ma wejścia. Tam, Jacku, nikt nie ma no. wejścia. To jest oblężona twierdza no, w centrum Warszawy. I, i to, jest, y, to jest problem... Y, chociażby wolności mediów. I ja rozumiem, zawsze zło złożą, nawet będzie w ten sposób, że oni złożą ślubowanie, że większość środowiska prawniczego sędziowskiego uzna to ślubowanie, ale koniec końców w wymiarze praktycznym musi je uznać Święczkowski, Dokładnie. żeby wpuścić tych sędziów do Trybunału i nadać im sprawy. Słuchałem Marcina Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, który mówił, no, że parafrazuje teraz oczywiście, że państwo się nie podda. I ja się z tym zgadzam. Państwo nie może o złożyć rąk i powiedzieć, że jest nieskuteczne. No i nawet jeśli rozumiem w jakimś takim kompletnie absurdalnym, ale wyobrażalnym scenariuszu, policja pomaga sędziom wejść do Trybunału, no to co dalej? Tak? To znaczy no kwestia gabinetów, przecież, przydzielania przecież spraw. Przecież prezes Trybunału wyznacza składy sędziowskie do orzekania. Tak, oczywiście. No, i, i, Tak samo było w, w czasach Rzepińskiego, kiedy przyszli dublerzy do Trybunału Konstytucyjnego, że Rzepiński ich nie obsadzał. Ale wpuścił ich i dał im pokoje. Tak, tak, wpuścił, dał mu pokoje, ale ich nie obsadzał, co wielu uważa, że wtedy było błędem, no ale to już. No, właśnie. W Polsce każdy jest prawnikiem, każdy jest lekarzem. Ja po prostu nie widzę dobrej. Znaczy, ruch prezydenta, ta decyzja o odebraniu ślubowania tylko od dwojga, ja się zgadzam tu z Renatą. To znaczy, to, to jest koniec na razie drogi do przywrócenia praworządności w Trybunale Konstytucyjnym. Ale słuchajcie, to jest tak. Żyjemy w demokracji i. Koalicja Obywatelska, czy szerzej Koalicja 15 października złożyła y, obietnicę, że y, uporządkuje chaos w wymiarze sprawiedliwości. Podejmuje działania Naprawcze, bo to, że wybiera teraz sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, że chce ten Trybunał uzupełnić do składu konstytucyjnego, to jest jedna z tych obietnic. Ja uważam, że błędem było niepowoływanie na zwalniane wakaty tak. sędziów. Trzeba było wtedy zwalnia się wakat, od razu powołujemy tak jedną osobę, następną, później jak się kolejny wakat no, pamiętam, to Było czekanie na Rafała. No. Było czekanie na Trzaskowskiego. Też wiem, bo rozmawiałam z prawnikami różnymi, nie było chętnych. To nie było Także drzwiami, tak, że drzwiami i oknami walili chętnie do Trybunału, bo wiedzą jakie tam jest bagno. I jak rozumiem czekano aż liczba tych wakatów się zwiększy. Oni robią to co obiecali, natomiast ktoś stoi na drodze prezydent stoi na drodze, prezydent nagle uzurpuje sobie prawo nie tylko do rozgrywania w armii, decydowania na co będą pieniądze wydawane, wetowania sejfu, czyli tanich pożyczek z Unii Europejskiej, o co sama armia prosiła, dajcie nam pieniądze na dozbrojenie, ale teraz się okazuje, że też chce rozgrywać w Trybunale, staje na drodze do naprawy tego chaosu. Naprawdę ten Trybunał Konstytucyjny to nie jest jakiś prywatny folwar Pana Święczkowskiego albo polityków PiSu. To jest instytucja, która powinna wypowiadać się w najważniejszych sprawach. To jest sąd prawa. Kiedy są wątpliwości do jakiejś rządowej ustawy, wtedy może ona być zaskarżona do, do Trybunału i autorytety prawnicze powinny zdecydować, czy ustawa jest zgodna z prawem, z Konstytucją, czy nie jest zgodna z Konstytucją. A tu się nagle okazuje, że mieliśmy władzę, która przez 8 lat rządziła, całkowicie opanowała Trybunał i uznała, że to jest jakaś instytucja PiSu. To nie jest instytucja PiSu, tylko nie to jest tylko instytucja Trybunału państwa Panu, polskiego. Się, w związku z tym też. ja uważam, że jest tak, jak mówi Kierwiński, że państwo polskie powinno działać. Jeśli pan Święczkowski nie wpuści legalnie wybranych sędziów, którzy złożą ślubowanie, to oni powinni wejść po prostu w asyście policji i y, przystąpić do pracy, przynajmniej zgłosić gotowość do pracy. Dwie myśli mam. Pierwsza to ćwiczenie intelektualne. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy mieli w Polsce y, szanowany, poważany Trybunał Konstytucyjny z autorytetami, niezbombardowany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, to o ile łatwiej byłoby rozwiązywać nawet spory na linii premier prezydent gdyby Trybunał Konstytucyjny ja wiem że to upopia, utopia utopia utopia cieszył się niezależnością i autorytetem to pierwsza myśl a druga ja wiem i państwo mi to często w komentarzach wypominają że lubię się czepiać koalicji rządzącej ale akurat w wypadku Trybunału się czepiać nie będę wspomniałeś o tym mm, nie wybieraniu sędziów przecież e, koalicja rządząca akurat w sprawie Trybunału od początku starała się coś zrobić. Nie pomnę, czy przez Sejm przeszły dwie czy trzy ustawy mające regulować sytuację w Trybunale. Sędziowie niewylnie byli, nie byli wybierani do Trybunału także dlatego, że koalicja rządząca zaczęła od zmiany zasad Trybunału Konstytucyjnego. Przecież w pierwszej ustawie, która przechodziła przez Sejm w, w związku z Trybunałem Konstytucyjnym był tak zwany, ja już nie chcę Państwa też tym zamęczać, kaskadowy sposób wyboru uzupełniania wakatówki w tak, w że większą, I że większość trzymać. Tak, gdyby wtedy prezydent Andrzej Duda zgodził się na to rozwiązanie, to dzisiaj nie dość, że koalicja, że opozycja miałaby wpływ na wybór kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, to jeszcze byłaby gwarancja, że jedna koalicja nie obsadzi trybunału swoimi sędziami, tak, jak zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość. Tylko od początku to trzeba powiedzieć stanowczo, od początku stronie Prawa i sprawiedliwości i prezydenta Nawrockiego, czy Dudy, nigdy nie chodziło o jakąkolwiek naprawę Trybunału. o znaczy w ogóle o to, wymiaru sprawiedliwości. Tak, całego. ale Trybunału Konstytucyjnego tutaj szczególnie. Chodziło o to, żeby Trybunał Konstytucyjny w 15 roku przejąć, sparaliżować, wykorzystywać do swoich celów, swoich celów i tak. jeszcze zapewniać tam e, bardzo dobrze płatne, godziwe synekury swoim działaczom, tak. zasłużonym mniej, bądź bardziej jak tam Piotrowicz, Pawłowicz i inni ludzie. No i i utrzymanie tego paraliżu, tego status quo, w którym Trybunału nie ma, jest na rękę i Prawu i Sprawiedliwości, i Karolowi Nawrockiemu. Koniec kropka. Po to była cała ta operacja. Nie chodziło o żadne prawo, nie chodziło o żadne dobro Rzeczypospolitej. Zbigniew Bogucki to już wchodzi na taki diapazon emocjonalny w tych swoich wystąpieniach, że mam wrażenie, że ten patriotyczny balonik to zaraz pęknie i rozerwie nas wszystkich. Ale wiesz dlaczego? Więc, o, Bo brakuje ja argumentów prawnych, więc pojawiają się emocje. No bo y, naprawdę y, to y, opanowanie instytucji, tak jak powiedział Jacek, to jest Trybunał Konstytucyjny, KRS, Sąd Najwyższy, ludźmi, takimi nominatami partyjnymi, bo przecież Pawłowicz, Piotrowicz później chcieli Asta wcisnąć. No, posłów Prawa i Sprawiedliwości do tego Trybunału. I tutaj Pan mamy manowska, ekspertów. tak, Manowska, ziobry. koleżanka y, Ziobry, przyjaciółka Andrzeja Dudy, do której on jeździł na KRS, na... Tak, koleżanka Ziobry z, ze szkoły. Y, pani Przyłębska, towarzyskie odkrycie prezesa. No chodziło o to, że instytucje, Zresztą gdzie będzie Centralny Ośrodek Dyspozycji Politycznych, czyli Jarosław Kaczyński, decydował o tym, jak będą wyglądały wyroki. Przepraszam, no. ja już tylko myślę o plackach ziemniaczanych. Jak myślę o, o Julii Przyłębskiej, to Ale widzę ona, placki ona z kapustą, a nie placki ziemniaczane. Nie, no placki kartoflane też mówił prezes, że bardzo dobre robi. Tylko właśnie wtedy odkryłem pojęcie placków kartoflanych, a nie ziemniaczanych. Natomiast a czym nie... się różnią ziemniaczane od Wiesz, To jest to samo. No tak, no tak, tak i... ale ja zawsze mówiłem ziemniaczane, a prezes Kaczyński mówi kartoflane placki. Aha. Boże, nie jadłem śniadanie. Jestem bardzo głodny. Ja też nie. E, e, no Boże, te placki muszą mi zniknąć. No Może zgodę. dalej ważne? Bo nieważne? E, tak, bo, wyczerpaliśmy bo a, Wyczerpaliśmy wątek Trybunału to, Konstytucyjnego. programu jesteśmy. To prawda. Dobrze, e, to przejdźmy dalej. Ważne nasze wyczerpaliśmy, czyli nieważne. Ale a nie bo jeszcze, drugie jeszcze jest. Jeszcze jest. A, moje drugie ważne. ważne to, że Mateusz Morawiecki zakłada stowarzyszenie, które ma zagospodarować mityczne centrum, odcina się od antyunijnej retorgi PiSu i, i Przemysława Czarnka. I ja się tak zastanawiam, bo od razu, kiedy usłyszałam, że Morawiecki, on to powiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że zakłada stowarzyszenie, to przypomniałam sobie, jak Szymon Hołownia zakładał stowarzyszenie, a później z tego partia wypączkowała. Bo te Więc... Stowarzyszenia mają to do siebie, że do Tak, ale widzę, że proces wypychania Morawieckiego z PiSu trwa, bo jak zobaczyłam, że Krzysztof Szczucki został został zawieszony w prawach członka klubu za to, że wstrzymał się z, razem zresztą z Pawłem Jabłońskim, jego wspólnikiem z co kancelarii co mówiliśmy tydzień temu, że to For, Poczta, For, For, For Morawieckiego. E, tak. Że wstrzymał się e, od głosowania e, za e, odrzuceniem weta, to znaczy za podtrzymaniem weta, bo Prawo i Sprawiedliwość głosowało nie, za politycy podtrzymaniem weta. W za sprawie KPK. Gdzieś tam nieoficjalnie politycy PiSu mówią, że on paktuje z Waldemarem Żurkiem. Wcześniej przecież powiedział, że nie mógłby podpisać wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżającego y, ustawę o statusie sędziów TK, mhm. który... No bo sami uchwalili te ustawy, więc teraz Później zaskarżanie sami jej... Zaskarżanie jej do Trybunału to jest y, y, skrajny idiotyzm. Y, tutaj akurat się zgadzam z panem Szczuckim. I widać, że... I w no, sprawie sędziów Trybunału powiedział, on, on, tak, że, że odebranie, że prezydent nie miał prawa wyboru. Dwójki spośród sześciorga, że to tego akurat być... nie słyszałam, ale, ale on, on się mówił. wcześniej wypowiedział właśnie o tym zaskarżeniu przy przez PIS do Trybunału ich własnej ustawy. I zaczynam widzieć, że ludzie morawieckiego i morawiecki są traktowani w PIS niechętnie. Więc zastanawiam się, czy to będzie. To to znaczy, tak. Moim zdaniem rozpoczęła się taka gra, że z punktu widzenia ich, czyli harcerzy, Dworczyka, morawieckiego, Szczuckiego, lepiej byłoby, gdyby oni zostali wyrzuceni z spisu. No ale PiS ich nie może wyrzucić, bo byliby męczennikami. W związku z tym oni teraz będą Taniec. robić różne rzeczy, żeby zostać wyrzuceni i testować, czy, czy prezes jest cierpliwy i wytrzyma wszystko i stowarzyszenia i e, głosowania inne. No, czy, czy po prostu zostaną wyrzuceni czy nie. No, bo w, w, w interesie pis -u jest, żeby odeszli, bo wtedy będą mogli mówić, że to są zdrajcy. No tak, ale ja myślę, że mm, z tym, że to tylko właśnie Sztucki został wyrzucony za to głosowanie, znaczy wyrzucony za zagłosowanie to jest o tyle nieścisłe, że Jabłoński przecież też zagłosował, no tak, też się wstrzymał oczywiście. i na razie nie poniósł żadnych konsekwencji. Ja usłyszałem od polityków PiSu, że tam jest kilka powodów, że tak powiem nie wiedziałem o tej wypowiedzi dla Republiki, ale tam jeszcze wcześniej w Onecie kwestionował Czarnka poseł Szczucki i że już wtedy sobie zaczął grabić tą wypowiedzią. Ona była tam na samym początku, jako Czarnek, został mianowany kandydatem na kandydata na, na premiera. I to, co się dzieje w tej chwili, to po prostu to, to głosowanie, to była taka czala, czara goryczy, którą Sztucki przelał i, i dlatego prezes go zawiesił. Natomiast to, co się dzieje z Morawieckim... Wczoraj Morawiecki był na dywaniku u prezesa. Pamiętajmy o tym i to nastąpiło właśnie... Też to jako... nie było przedstawiane jako dywanik, żeby być... To, to jest nasza no, interpretacja. Oczywiście, tam był bardzo taki był komunikat taki jak za, za socjalizmu, znaczy jak za PRL-u, że w ogóle była super przyjazna atmosfera i rozmawiali, jak to zrobić, żeby poprawić. Natomiast moim zdaniem i nie tylko to, żeby moim Żeby Polska rosła siłę, a, a ludzie żyli po, dostatni. Tak, ludziom żyło się dostatni. Tak, tak. Więc y, ja słucham ekspertów, y, sam też patrzę na tą sytuację i myślę, że... Morawiecki też testuje różne środowiska. Spotkanie z Kosiniakiem Kamyszem rozmowano. Trochę tam się pokłócili o to, kto lepiej rządzi, ale w paru rzeczach Morawiecki zgodził się z Kosiniakiem Kamyszem, na przykład w tej naprawie Safe Zero, 0%. I, bo taką ustawę przygotował PSL i on powiedział, że on by zagłosował za taką ustawą. Więc ja tutaj myślę, że to jest taki długi plan, taka długa droga, długi marsz. Oni teraz nie ogłoszą, że, że wychodzą. Nie. Zresztą Morawiecki mówił to głośno i wyraźnie w tym wywiadzie w WPPL, że on wcale absolutnie nie chce wychodzić. On po prostu chce dla PiSu zagospodarować centrum. Bo skoro część wyborców się przesunęła do Mencena i do Brauna, no to on chce po pierwsze im pokazać, że można że tak powiem, stamtąd się wycofać i wrócić do pisu. A poza tym chce jeszcze wzmocnić centrum, no bo widzi, że pis się przesuwa trochę na prawo, z, na przykład z czarnkiem i z jego, jego retoryką. Więc. Nie oczekiwałbym jakichś gwałtownych ruchów w tej chwili, bo PiSowi to też nie służy. Pamiętajmy, że... Ale ich nie będzie żadnych gwałtownych ruchów. Słuchajcie, ja rozmawiałam z Dworczykiem i a propos tego, co powiedział Jacek, z Michałem Dworczykiem był moim gościem w programie Bez Uników i zapytałam go, czy to oznacza to stowarzyszenie, że Morawiecki nie może zagospodarowywać centrum w PiSie będąc. No przecież do tej pory PiS miało skrzydła. No i okazuje się, że dzisiaj on, żeby zagospodarowywać centrum, musi zakładać stowarzyszenie. I nie był w stanie Dworczyk na to mi logicznie odpowiedzieć. Natomiast zgadzam się z Jackiem, że to jest długi marsz, że z jednej strony PSL potrzebuje partnera do trzeciej drogi, z drugiej strony Morawiecki musi się w jakiś sposób w tym elektoracie centrowym musi spróbować odbudować swoją wiarygodność, co będzie bardzo trudne. Bardzo trudne to Ale ja nie wykluczam, słyszę o tym od polityków i koalicji i PSL-u, że nie jest wykluczone wcale, że ludzie Morawieckiego stworzą jakąś nową trzecią drogę razem z PSL-em, samorządowcami i różnymi środowiskami. Bo PSL potrzebuje nowego... Koalicjanta, koalicjanta partnera do tak. wyboru. A z drugiej strony, no Morawiecki coraz bardziej widać, że no, nie ma co szukać w pisie, ie ja w PiSie, myślę, że... już to, co powiedział Kaczyński w jakimś wywiadzie ostatnio udzielił wywiadu, którejś z tych prawicowych telewizji. I powiedział, że jeśli PiS wygra wybory, to Morawiecki może być ministrem gospodarki u Czarnka. No to, to, to tym Morawiecki nie jest zainteresowany. A poza tym prezes chyba też w tym samym wywiadzie mówił coś o jakimś mitycznym centrum, które nie istnieje, o które nie ma co walczyć. Więc to też jest odpowiedź. Ja mam dla was ten cytat, skoro go nie znacie, to może państwo też nie z, z Krzysztofa Szczuckiego odnośnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie ma, mm, przepraszam, Proszę. pan prezydent ma prawo badać prawidłowość wyboru, chociaż z tym przyjęciem ślubowania od dwóch osób stwierdził, że wybór formalnie, by, formalnie był prawidłowy, no bo inaczej nie mógłby odebrać ślubowania od osób, które zostały tak wybrane. Prezydent nie ma prawa odmówić przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranej osoby na stanowisko sędziowskie. No, no Szczocki sobie grabi. Grabi, grabi Nie, no, ale tak, grabi, sobie, nie grabi sobie świadomie. Wie no, dlaczego. Ale słuchajcie, ale z drugiej strony to jest tak. Przypomnijmy, Oddzielmy... że Szczocki ma zarzuty, za, zarzuty karne za y, nadużycia, y, jeśli chodzi o pieniądze kancelarii premiera y, w kampanii wyborczej. Rzekome, za tak, za tak. no którzy też pracowali dla niego w kampanii. Jedna z teorii wpisuje, że tymi różnymi gestami w stronę koalicji na próbuje sobie zaskarbić, zaskarbić przychylność Waldemara Żurka, żeby, mu to nie żeby kara, nie była dotkliwa dla niego, ale z drugiej strony to są prawnicy, zarówno Jabłoński jak i Szczucki i trudno też, żeby oni mając wspólną kancelarię, bo reklamowali ją ostatnio na Twitterze, mówili, że, mówili rzeczy, które są w ogóle niezgodne z prawem, tak? No bo y, jeśli nie ma żadnego przepisu, który pozwalałby prezydentowi odmówić y, przyjęcia ślubowania od legalnie wybranych sędziów Trybunału, no to prawnik nie może mówić, że y, prezydent może tak zrobić, no bo to jest po prostu nieprawda. No tak. No tak. No tak. Jacku, twoje nieważne to czarnkowo-pisowska kampania odrożyśnie Co masz na myśli? No jak to, no przecież właśnie Czarnek jeździł po bazarkach. I mówił, że Najpierw... jest drogo? I mówił, że jest drogo i że w ogóle... prawie A co z efektem Czarnka, dzięki któremu spadają ceny na stacjach benzynowych? No ale to właśnie nie jest efekt Czarnka, bo chciałem jak powiedzieć... Jak piarsko mówię oczywiście. No ja się chciałem z tą pokłócić. A dobra, no to się kłóciło. <laughs> y tak, pis mówi o efekcie czarnka yy, i ten efekt czarnka, no to bo teraz czarnek żąda, żeby yy, by państwo... Była maksymalna cena za ziemniaki? Nie, ale żeby, żeby wprowadzić zerowy VAT na żywność, tak jak PiS to kiedyś wprowadził. Problem polega na tym, że z drugiej strony PiS krzyczy, że po pierwsze nie ma pieniędzy w budżecie, że jest dziura budżetowa, że nie ma pieniędzy na opiekę zdrowotną, że Ministerstwo Zdrowia tnie pieniądze na profilaktykę. Więc ja bym chciał się zapytać posła Czarnka, skąd on chce te pieniądze wziąć, jak chce obniżać VAT ciągle, a z drugiej strony Polska będzie płaciła 6 miliardów za decyzję rządu PiSu, czyli za szczepionki, których PiS, które PiS zamówił u Pfizera, a których nie, a których nie odebrał. I dlatego, A dlaczego jest to dla mnie nieważne? Dlatego, że to jest taka akcja kulą w płot. Ona, ludzie widzą, że wcale nie ma żadnej drożyzny. Ja pamiętam jak masło było po ponad 7 zł. No, tam, czy, no też Jacku nie jest, no. Ale... Ale nie jest tak drogo jak zapisu no, Nie jest tanio, bo podrożało paliwo A jak drożeje paliwo, to drożeje wszystko No ale bez przesady, kupujemy wszyscy jajka Kupujemy mleko, kupujemy yy, Nie wiem, ja, ja widzę swój rachunek Za prąd i przypominam sobie, że minister Miłosz Motyka obiecywał, że po zniesieniu tarczy e, Tarczy tej prądowej Nikomu nie urosną ceny Za prąd, a wszystkim nam urosło O 100% to no, zastanawiam urosło, się, tam, no, więc Za prąd nie podnieśli no, tylko za, za te wszystkie opłaty może dodatkowe jajka, Może jajka i masło są wyjątkowo tanie. Ale, no tak, ale taka, to, właśnie chodzi o to, że Czarnek chodzi na bazary, a nie pod elektrownię. I to jest ten problem. Mm. I był taki śmieszny, śmieszny moment, jak Czarnek tam właśnie mówił o tym, że musi być zerowy wat, i w ogóle, że, że wszystko drogie. I taka starsza pani w takim fioletowym płaszczu szła jako bohaterka drugiego planu i tak pokazała. I to mi się bardzo spodobało, bo to było takie podsumowanie całej tej nieważności tego, co mówi Czarnek. A moje nieważne to y, zaskarżenie przez prezydenta, że omówiliśmy sprawę Sztuckiego, więc, no więc podam inną kwestię, czyli zaskarżenie przez prezydenta y, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent podpisał, reformy Inspekcji Pracy i na szczęście, bo uważam, że rzeczywiście w Polsce pracodawcy nadużywali tutaj takich form zatrudnienia nieetatowych wobec ludzi i często po prostu wymuszali na pracownikach przejście na te różne B2B i, i tak dalej, czyli takie umowy... B2B, czyli taki człowiek, który sobie zakłada firmę tak, i, się, tak, zakłada i wy wystawia i innej firmie faktury, fakturę zamiast tak. etatu. Business a teraz, a teraz y, y, będą mogli inspektorzy pracy przekształcać takie umowy, y, fikcyjne umowy y, nieetatowe nie w etaty i uważam, że to jest bardzo dobre. Natomiast no, to zaskarżenie jest y no, bezprzedmiotowe. No, no, z jednej strony bezprzedmiotowe, z drugiej z po prostu strony. Nawrocki nie chciał podpisać ważnych tak, sprawy. Bezprzedmiotowe tak. zobaczymy, tak. bo jak dwóch sędziów trafi do Trybunału Konstytucyjnego, nie, dwoje, będzie ty, ty, pełny ty, ty, ty, ty skład. Ty dwoje sędziów, sędziów na razie nie podejmuje, stwierdza, że do, do czasu tak. rozstrzygnięcia decyzji pozostałej, pozostałego czworga nie podejmuje obowiązków służbowych, jak rozumiem. Jeśli I to dobrze... I może się okazać, że wtedy ktoś uzna, że... I, nie, Jacku, nie, nie już, już wymęczyliśmy nas wszystkich kwestią Trybunału. Pełna zgoda z Renatą i ja myślę, że też prezydent podpisał tę ustawę, bo z algorytmu wychodziło, że już teraz trzeba było podpisać, bo już ostatnio było dużo wet, więc nie można było przegiąć i się że... Myślicie, że on w ogóle, czyta. Myślicie, nie, on myślę, on w ogóle czyta te ustawy? Myślę, że nie. Myślę, że on nie czyta. Myślę, myślę że czyta Bogucki i, i myślę, że, to jest, Bogucki myślę, że tam tu panie prezydencie tak, podpisujemy, tak, to, to wetujemy. Ale niestety myślę, że to nie jest analiza merytoryczna tych ustaw, tylko to jest zawsze analiza, co nam się bardziej politycznie tak, opłaci, czy mamy to wetować, czy nie. Jesteśmy zgodni. Nie ma to spory. Nie, nie ma, absolutnie. Moje nieważne to... Właśnie ta historia o szczepionkach kupionych przez rząd Morawieckiego. Wyrok pierwszej instancji, chyba jeszcze nieprawomocny, jeśli dobrze nie pamiętam, pamiętam tak. sądu w Brukseli, e, które nakazuje Polsce zwrócić... Ile tam było tych miliardów? Sześć? Ponad 5 miliardów do zwrotu plus odsetki, więc będzie 6 miliardów. 6 miliardów. miliardów za szczepionki, które rząd Morawieckiego kupił, ale ich nie wykorzystał. Nie, nie odebrał. Nie, odebrał. Nie, odebrał. Nie, odebrał. nie odebrał, ale one też nie zostały nigdy wyprodukowane. 60 milionów dawek. One nie zostały też nigdy wyprodukowane, te szczepionki, żeby nie było. To znaczy Pfizer ich nie zrobił. To nie jest tak, że one leżą. E, natomiast chodzi mi tylko o to, że byłem zażenowany. I to mówię bez dwóch zdań. Byłem zażenowany, jak zobaczyłem na konferencji prasowej panią minister rańską grędę, która nagle lamentowała, że 6 miliardów, że ona by tak chciała, żeby było więcej na ochronę zdrowia. I myślę sobie który to już tydzień, prasa donosi o kolejnych cięciach, a to w profilaktyce, a to w badaniach, a to ostatnio w poradniach specjalistycznych. Prasa też informuje o nie najlepszych chyba stosunkach pani minister ze współpracownikami i o tym, co dzieje się w ministerstwie. I ja ani razu nie widziałem pani minister, która wyszłaby i zaczęła się tłumaczyć z działań swojego resortu. Ale jak trzeba było ponawalać w Prawo i Sprawiedliwość, to stanęła w pierwszym rzędzie z Andrzejem Domańskim. No nie, przepraszam, pani minister Zdrowia była w moim programie w dniu, kiedy był protest y, tych zarządzających szpitalami powiatowymi, y, więc to nie jest tak, że ona się nie tłumaczy widziała z tego, jej, ale z tego się co jej ona konferencję prasową kiedyś? Ja nigdy. Ale wywiadów udziela, więc chodzi do mediów i tłumaczy się z tego, z tych braków w ochronie zdrowia, z tych cięć, które są w tej chwili przeprowadzane. Ja nie uważam, że kwestia tych szczepionek to jest kwestia nieważna. No jednak ktoś zamówił szczepionki. Rozumiem, że wtedy i tutaj... Niedzielski konkretnie. I tutaj przyznaję rzeczywiście, że opozycja bardzo krytykowała Prawo i Sprawiedliwość za to, że tych szczepionek jest za mało, że powinni zamawiać i tak dalej. I też... Faktem jest, że CUE stwierdził, że te kontrakty Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, nie miała prawa tego wszystkiego utajniać, że opinia publiczna powinna poznać i szczegóły tych umów, i jej korespondencję SMS-ową, która nagle zniknęła z szefami różnych koncernów. I tylko, że Prawo i Sprawiedliwość, zamiast się bić w piersi Tuska, von der Leyen i wszystkich innych, powinno się w swoje piersi uderzyć. Bo rzeczywiście, jeśli chodzi o zarządzanie pandemią, Miał, to było takie działanie na hura bez żadnego yy, Od samego planu. diabła bez, byśmy kupowali, przypominam planu. ten cytat. Bez Kupienie po prostu wielokrotnie yy, przewyższających liczbę naszego społeczeństwa, yy, tych dawek, ty, tych szczepionek też było kuriozalne. Ale tam można ale było tam odstąpić był w pewnym momencie od tego zamówienia. Właśnie, no było tak, po się pierwszy, nie wyrobili, można było, się. można było odstąpić od tego trzeciego, bo to była, bo to trzecia, była trzecia transza. Ta. I można było od tego zamówienia odstąpić, to raz, dwa, nikt... Stwierdził w swoim raporcie, że 11 dni po tym, jak Niedzielski podpisał zakup tych szczepionek, ten sam Niedzielski ogłosił, że generalnie pandemia ustępuje. I to było jeśli się nie mylę, w maju 2021 roku. 11 dni, czyli minister jedną ręką podpisuje, przecież już musiał wiedzieć, że pandemia się cofa w chwili podpisywania tej umowy. To Więc... Tak, ale tak się kończy robienie polityki nie na tym, co jest potrzebne państwu, tylko na tym, co jest potrzebne mojej partii tak. i słupkom wyborczym. Nie, ale wiesz, co, ale oni kończy. po prostu ulegli też no, presji opozycji, mediów opozycji, bo wtedy była wielka presja na szczepienia i oni się nie przestraszyli, że jak zerwą te umowę, no to spadnie na nich grad krytyki, a co będzie jak pandemia wróci, rozumiesz? Ja, wiesz, oni co... się chcieli zabezpieczyć, tylko problem polegał na tym, że oni nie mieli kompletnie żadnych analiz. To znaczy tak samo jak wydawano pieniądze zupełnie bez sensu na te szpitale tymczasowe, chociażby szpital we, we Wrocławiu, który po prostu jakieś pieniądze nawet nie przepalono. Tak, wielkie i też raporty raportniku są, z których wynika, że tam zmarnotrowiano kasę i tego nikt dzisiaj nie broni nawet Dworczyk w moim programie tego nie broni. No, było robienie rzeczy pod publiczkę, a nie, no na no. nie na podstawie analizy. Mam, To już tylko. No, no niestety. No, znaczy, to, to, nie to nie jest pracna prawa... polityka. ty mówisz, że to jest nieważne. Według mnie to jest ważne, bo my za to wszystko zapłacimy. Jeśli ja będzie prawomocny kątem... wyrok, to to, co mówi pani minister zdrowia, do mnie trafia, że ona powiedziała, że jest to 6, 6 miliardów złotych to jest cały budżet na onkologię rocznie. rocznie. Czyli no, bez przesady, jeśli w tej chwili brakuje pieniędzy na wszystko, bo dużo wydajemy po prostu na programy socjalne, które rząd utrzymuje, bo nie może z nich zrezygnować, bo jak zrezygnuje, to będzie krzyk, że y, zabiera, nie wiem, emerytom, y, rodzinom wielodzietnym i tak dalej. Wydajemy dużo na programy socjalne. Nie stać nas na to, żeby w tej chwili jeszcze wydawać na to, że PiS przepalił jakieś pieniądze na, na szczepionki. Y, to są miliardy, to nie są... Znaczy, jeśli byśmy tak policzyli te wszystkie setki afery na setki tysięcy złotych, które do tej, o których do tej pory mówiliśmy, to <grych> wyszłyby kolejne miliardy. Bo ja przypomnę Orlen, ja przypomnę yy, Ostrołękę i tak dalej. PiS przepalił mnóstwo pieniędzy, yy, a to są kolejne pieniądze przepalone i moim zdaniem to nas jeszcze uderzy. Bzdura tygodnia. Daliśmy się na bradziecku. Daliśmy się, się daliśmy, daliśmy się nabrać. Ja wchodziłem do studia, e, miałem politykę w skrócie, wchodziłem do studia, gdy e, zeszła informacja pana ministra Radosława Sikorskiego, e, wicepremiera i szefa dyplomacji na jego, na jego oficjalnym e, profilu na e, portalu. Ja myślałem, s, że rozkrolał e, Że e, prezydent podpisał 42 nominacje ambasadorskie. E, Zapomnieliście gra, po prostu, że jest 1 kwietnia. Gratulował prezydent Prezydentowi, e, gratulował prezydentowi tak ważnej decyzji, zwłaszcza, e, że podpisano nominacje w Kijowie, Abu Abuzabi i w tak, Teheranie. Tak, szczególnie, że jeszcze kilka dni temu Sikorski mówił, że specjalnie osoby, które poświęcają, narażają swoje życie. Że, że trzeba im podpisać. Tłumaczę się, były dałem, powody. Dałem się nabrać, ale ja uważam, że to, że to było bzdura, że minister na swoim oficjalnym profilu takich rzeczy nie powinien pisać i pryma prylis, nie pryma Aprilis mógł sobie wymyślać coś innego, Jacku, że będą przemalowywać jego gabinet tak. na różowo, że y, będzie, nie wiem, tęczowa rewolucja w MSZ-cie, ale nie, kurczę blade, y, takie poważne sprawy jak nominacje dla ambasadorów. Ja wiem, uważam, że, są... że to było skandaliczne i to jest, uważam, że to była bzdura. Ja uważam, że skandaliczne to jest dla nas, Jacku, dla tych, którzy dali się nabrać, a dla tych, którzy się Zabrać nie dali, to był bardzo ale dobry Ale nie żart. mieliśmy możliwości sprawdzenia. No, nie, ale ja, na... ja, ja też miałam taki moment zawahania, ale pomyślałam sobie, no nie, no jest pierwszy przecież. Ja to zdążyłem, <laughs> miałem gościa, politologa na antenie i mówię, że mamy newsa w ostat z ostatniej chwili. Zaczęliśmy to komentować i po chwili pomyślałem, że nie, że to i, no przyznaliśmy na antenie, że prawdopodobnie padliśmy ofiarą żartu, ale zdążyliśmy to skomentować, że to bardzo dobra informacja. Ja zdążyłem to skomentować, ponieważ mój program jest krótki, więc nie, nie miałem czasu na zastanowienie, bo jeszcze miałem sprawy inne bieżące, typu na przykład podwyżki, obniżki cen paliw. No i, i tak się stało, jak się stało. Dałem się wkręcić. Renata wyszła starczą, ani na tą. Nie, ale to trochę nie, nie rozumiem tych takich nagle przydać, zaatakował Sikorskiego i nagle uh -huh. się zrobiło problemem. Nie to, że prezydent nie podpisuje tych nominacji od miesięcy, tylko to, że Sikorski o tym napisał. Ja myślę, że to, że Sikorski o tym napisał, wszyscy znają Sikorskiego jego takie brytyjskie poczucie humoru. To, nie, to był, był nie pierwszy. Nie, no błagam, był pierwszy był kwietnia, m, jakiś, nie był pierwszy. Jakaś emotka na koniec kwietnia. dodana, tak, jakiś śmieszek, jakiś hashtag. No, ale to wtedy byście się nie nie wkręcili, no... Przecież 1 kwietnia to jest taki dzień, kiedy po prostu yy, różne psikusy ja i żarty. Pierwszego, Boże, ja powiem, ja nie powiem szczerze, to jest że ja po tej, kwietnia biorę po tej wpadce, po tej wpadce, w 1 kwietnia nie wierzyłem już w nic. Nie uwierzyłem też w Szczuckiego, że go zawieszono. Ja, ja po prostu już 1 kwietnia będę sobie odpuszczać. A ja nosy. sobie wtedy uświadomiłam, że jest 9 i ja właściwie jeszcze nikogo nie wkręciłam. A zawsze wkręcam od samego rana, wyzwaniam do ludzi. Zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Państwu życzymy. Wszystkiego dobrego. Mokrego proszę, Dyngusza. Mokrego dyngusa. Tak, Jest to w ogóle jeszcze ta tradycja? Ma Chciał, ciepło. Ja, tak? żeby ja m, mam duży sentyment, pamiętam jak z chłopakami... Do tramwajów wody... wlewano takie tak, wiadra wody. Tak, ale całe. też robiliśmy całe zapasy, butelki chowaliśmy tak, po krzakach, tak. żeby były... Były wojny na butelki. Piękne tak. lata Ja nie wlewałem wody do tramwajów, ale rzeczywiście <śmiech> biegałem po mieście i się oblewaliśmy z chłopakami. No, Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Na ja posiadam. Posiadam. Strefa wpływów. To był podcast Polskiego Radia. Powoli zbliża się godzina 19. Paweł Wojewódka razem ze mną. To oznacza, że już za chwilę wieczór w Polskim Radiu 24. No to... Pawle, w takim razie, skoro już Paweł Wojewódka się pojawił, ja już zaznaczyłem, że po, dobry, po południu, wieczór. Dobry, dobry wieczór. Po południu powoli się zbliża ku końcowi. Wieczór przed nami. To co u Ciebie w programie? O kurze oczywiście będzie. O kurze? O kurze. O tej producentce produkującej te takie, które trudno postawić. <głosy> oczywiście będzie temat bardzo poważny, jak pogodzić się i jak przepracować swoją chorobę. Czasami bardzo ciężką. No i oczywiście wszystko się kręci koło Wielkiej Nocy. Wielkanocne obrzędy ludowe to w weekendzie kulturalnym. No nie zabraknie też komentarza politycznego. Trochę Ci zazdroszczę, bo Ty możesz tutaj zostać, a ja niestety biorę się za mycie okien i pieczenie tego wszystkiego. I gotowanie. Powodzenia Ci życzę. Dobrej nocy. Dziękuję również Państwu i do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.